Odrażające oszustwo – pamiętnik Anny Frank. Ta fałszywka, zmajstrowana przez wybranych, zainfekowała umysły i dusze młodego pokolenia gojów na kilkadziesiąt lat. Cierpienia Anny Frank, dziewczynki żydowskiej, żyjącej realnie, zmarłej w obozie koncentracyjnym na tyfus, ohydnie zdyskredytowano m.in. za sprawą jej ojca, przypisując jej autorstwo pamiętnika. Uczyniono z niej ikonę cierpień żydowskich dzieci. Pamiętnik Anny Frank. Pod takim tytułem grasowała ta cyniczna fałszywka. Rekomendowana historykom, zalecana jako lektura szkolna dla setek milionów dzieci i młodzieży. Jej celem nadrzędnym to żywne uświęcenie kłamstwa o istnieniu komór gazowych. Krytycznej analizy pamiętnika podjął się Robert Faurison w pracy... Czy pamiętnik Anny Frank jest prawdziwy? Zgodnie z oficjalną wersją, policja podczas rewizji w mieszkaniu, w którym ukrywała się Anna Frank, rzekomo przeoczyła kilkaset rozsypanych na podłodze kartek, zebranych potem przez osobę zaprzyjaźnioną z Frankami. Czy policjanci byli niewidomi? Nie widzieli tych kartek? Jeżeli widzieli, to dlaczego zlekceważyli takie ewidentne dowody przetrwania rodziny? Wątpliwości potwierdził Karl Silberbauer, oficer policji, który wraz z ośmioma innymi nazistami dokonał aresztowania. Nazistami w cudzysłowie. Jak zeznał w grudniu 1946 roku, nie zauważył on żadnego pamiętnika, żadnych porzuconych kartek, choć do tego mieszkania powracano wielokrotnie. W jego ocenie pamiętnik był fałszywką. Powstanie pamiętnika zostało z zimną krwią opisane przez ojca dziewczynki, Otto Franka, który dokonał w nim jedynie tolerowanych zmian. Pomimo tego długo nie mógł znaleźć wydawców tego czytelniczego rarytasu. Wreszcie zwrócono się do duchowych, w nawiasie nie mylić z duchownymi, doradców, jak ich sam określił. Zezwolił tym duchowym doradcom na ocenzurowanie tekstu, co umożliwiło wydanie go w formie książkowej. Zgodnie z ekspertyzą niemieckiego biura śledczego, część pamiętnika została dodana lub zmieniona, gdyż tzw. Tak czwarty tom został napisany długopisem, a takie urządzenie do pisania zostało wynalezione po 1951 roku. Toteż zgodnie z tą ekspertyzą część pamiętnika została dołączona później. Faurison analizuje dokładnie treść jednej z rozmów, jaką odbył z ojcem Anny w 1977 roku. Faurisson wyniósł z tej rozmowy przekonanie, że syjonizm był dla ojca świętością samą w sobie. Otto Frank zadeklarował w rozmowie z Faurissonem, że nigdy nie postawi nogi na francuskiej ziemi, a to dlatego że Francja nie interesuje się niczym innym poza arabską ropą i nie obchodzi jej państwo Izrael. Tu mamy odnośnik i czytamy. Co mieści się w powiedzonku prezydenta de Gola, który miał zawołać, cytat, czy Francja zawsze musi kichać, kiedy Izrael dostanie Kataru? Koniec cytatu. Frank przyznał, że tekst złożony u wydawcy nie był pamiętnikiem Anny, a jedynie taśmo Taśmą w cudzysłowie? I tutaj pan pająk postawił znak zapytania. Nagranych na taśmę różnych rozmów, kogo z kim? Faurison w tym momencie stwierdza coś najzupełniej oczywistego, że pamiętnik w formie przedłożonej czytelnikom nigdy nie istniał. W 1959 roku powstał holoszwindlowy film o Annie Frank który przeszedł jak burza przez ekrany kin europejskich. Faurison miał więc dodatkowy, choć zbeletryzowany materiał porównawczy. Otto Frank, jak sam mówił, dokonał szeregu cenzorskich poprawek na tekście wydanym, albowiem pierwotny tekst zawierał powtórzenia, niedyskrecje rodzinne, fragmenty nieciekawe i inne braki. Dał przykład. Anna lubiła swojego wuja, ale nic o nim nie wspomina. Ojciec wprowadził więc akapit, wyrażający jej sympatię dla wujka. Podobnie metodą uzupełnień, uzupełnień w cudzysłowie, ojciec rozwiązał istotny problem dat. Całość swoich ingerencji ocenia krótko. Wykonałem je zgodnie z własnym sumieniem. Faurison zwraca uwagę na kolejną nieprawidłowość. Analiza manuskryptu pozwala zauważyć kilka stylistyk pisma. Od młodzieńczego, poprzez całkiem dojrzałe, aż do czegoś, co Faurison określa jako pismo doświadczonej księgowej. Znaczna część pracy Faurisona przypadła na porównywanie niemieckiej i holenderskiej wersji pamiętnika. Udało mu się dotrzeć do wersji holenderskiej po długich poszukiwaniach. Zastanawiające było to, że ukazała się ona 12 lat po debiutach książki w USA, Niemczech i Francji. Po drugie, pamiętnik w wersji holenderskiej jest niedostępny. Po trzecie, z trzynastu rozdziałów pamiętnika wersja holenderska zawiera tylko pięć rozdziałów, które i tak są pocięte, fragmentaryczne. Dlaczego? Tego Faurison nie mógł ustalić. Można przypuszczać, że w Holandii wciąż było wtedy wielu świadków zdarzeń opisanych w książce. Mogliby oni bez trudu wykazać nieprawdziwość zawartych tam informacji. Obie wersje, niemiecka i holenderska, wykazują różnicę 4,5 tysiąca słów, choć obydwa języki są do siebie bardzo podobne. Nadto wersja holenderska zawiera 169 części, niemiecka – 175. Skąd te różnice? Paulison wskazuje na różnice w datach opisywanych wydarzeń jak też na pominięcie pewnych zdarzeń w obydwu wersjach słowem masakra koktajl zastanawiają różnice w tłumaczeniach obydwu wersji oto przykład w jednej wersji jest dokonywany jest sabotaż a w drugiej to samo jest opisane słowami zaczęli strajkować w wielu regionach i znowu dwie wersje Pistolet już na nas nie działa. Druga wersja. Odszedł strach. Sytuacja na dzisiaj. Jesteśmy ocaleni. 20 lat. 25 lat. Pod datą 3 sierpnia 1943 roku występuje w wersji niemieckiej 210 słów, które zniknęły z holenderskiej. Takich zaskakujących różnic profesor Faulison wykrył sporo, nie licząc tych, które mogły ujść jego uwadze. Jego zdaniem tekst niemiecki nie może być nazywany tłumaczeniem to zupełnie inna książka, z której usunięto m.in. wszelkie fragmenty obraźliwe dla czytelnika niemieckiego. Najciekawsze informacje, o nawiasie sprzeczności, dostarcza analiza samego tekstu pamiętnika zwłaszcza warunków, w jakich ukrywała się rodzina Franków. Ich mieszkanie w Amsterdamie, przy Prinsengracht, gdzie spędzili 25 miesięcy, widoczne było z ponad 250 okien. Jak więc pozostali niewidoczni z tylu okien? Jak mówi notatka, pod datą 27 lutego 1943 roku w budynku pojawił się właściciel który jednak zrezygnował z wejścia do przybudówki, w której ukrywali się Frankowie, gdyż oprowadzający poinformował go, że nie zabrał klucza. Co więcej, nowy właściciel nigdy nie pojawił się w przybudówce. są pyta, cytat, Który nowy właściciel nie dokonuje dokładnego zapoznania się z nieruchomością? Koniec cytatu. Pod datą 9 października 1942 Anna pisze o zagazowanych Żydach. Jakim cudem mogła to odnotować, jeżeli zagadnienie gazowania Żydów pojawiło się w mediach znacznie później? Jeżeli przyjąć, że Frankowie rzeczywiście ukrywali się przed wzrokiem ludzi, to w konsekwencji należy oczekiwać, że starali się nie tylko uratować swoją żydowską tożsamość, lecz także ukrywać samo swoje zamieszkanie w przybudówce, czyli z konieczności zminimalizować oznaki swojej obecności za dnia. W przeciwnym razie, czego dowodzą liczne przypadki z Polski, prędzej czy później ktoś by się zainteresował nieznanymi im sąsiadami. W treści pamiętnika pojawia się wielu wrogów, wrogów w cudzysłowie, którzy dobrze znali cały budynek. Pracownicy sklepu, ich klienci, dostawcy, sprzątaczka, nocny stróż, hydraulicy, księgowi, sąsiedzi. Wreszcie właściciel kamienicy. Nadto nie wolno zapominać, dodaje Faurison, że ściany przybudówki były cienkie. Jak więc udaje się tej rodzinie przez 25 miesięcy mieszkać bez ruchu, głośniejszych rozmów? A gdy coś upadnie, czy nie zainteresowało sąsiadów nie zamieszkałej przybudówki? Codziennie Frankowie korzystają z odkurzacza, urządzenia głośnego nawet obecnie, słuchają radia, dokonują napraw stolarskich. W ich mieszkaniu co jakiś czas rozbrzmiewa budzik. W nawiasie, w jakim celu? Skoro i tak są unieruchomieni, nigdzie nie wychodzą. Anna pisze o, cytat, śmiechach przy obiedzie i krzyku, który mógłby obudzić zmarłego. Każdego dnia mieszkańcy domu spożywają 8 porcji dań śniadaniowych, 8 12 lunchy, 8 kolacji, menu, kiełbaski, dżem truskawkowy, brandy, koniak, wino, papierosy. Dostawa do domu przez miłego sprzedawcę z 3 lutego 1943 roku. 60 funtów kukurydzy, około 60 funtów fasoli. 10 funtów grochu, 50 puszek warzyw, 10 puszek ryb, 40 puszek mleka, 10 kg mleka w proszku, 3 butelki oliwy, 4 słoiki masła, 4 słoiki mięsa, 2 butelki truskawek, w nawiasie soku, 2 butelki malin, też soku, 20 butelek pomidorów. Ogrzewanie na korytarzu znajduje się stos węgla, z którego w zależności od potrzeb Frankowie pobierają stosowną ilość tego opału. I nikt tego nie dostrzegł? Nikt nie zwracał uwagi na to, że jakieś duchy ten węgiel podkradają? W sumie na czym miało polegać to ukrywanie się? Tylko na terenie okupowanej Polski obowiązywała kara śmierci nie tylko za przechowywanie Żydów lecz za samo nieinformowanie policji o ukrywających się Żynach. Czy mieszkańcy wiedzieli o ukrytych Frankach? Albo to ignorowali niezagrożenie śmiercią lub wysyłką do obozu koncentracyjnego. Pytany przez o to Frank stwierdził, że w mieszkaniu było jasno, korzystali ze światła dziennego, lecz zgodnie z pamiętnikiem szyby musiały być zasłonięte. Jak to pogodzić? Nie wyjaśnił. Faurison pyta o inne podobne, wykluczające się okoliczności, w tym logiczne sprzeczności między obydwiema wersjami pamiętnika oraz innymi okolicznościami. Otto Frank wybrnął z tego następująco. Panie Faurison, ma pan teoretycznie i naukowo rację. Zgadzam się z panem w stu procentach. To, co mi pan pokazuje, było de facto niemożliwe. Lecz w praktyce, tym niemniej, w ten sposób to się miało. Koniec cytatu. Wręcz surrealistyczne były rozmowy z innymi lokatorami tej najsłynniejszej przybudówki do Holokaustu. Eli doskonale pamięta lata najnowsze, ale tamte tragiczne, groźne 25 miesięcy to istna demencja. Nie mogę panu powiedzieć. Nie pamiętam. Nie wiem. Przy budówce Franków Eli kiedyś spędziła całą noc, lecz nie potrafiła sobie przypomnieć ani jednej sytuacji z życia Franków, jakiegoś zdarzenia. Zgodnie z pamiętnikiem Eli codziennie spożywała z nimi lunch. Podobnie zatrzaśnięci są Miep i Henk. Stale zawodzi ich pamięć. Ożywiają się dopiero przy dacie 4 sierpnia 1944, dniu aresztowania. Nagle przypominają sobie wszystko z tego dnia. Zdaniem profesora Faurisona, Frankowie rzeczywiście mieszkali pod tym adresem, ale wiedli żywot odmienny od tego, jaki rysuje się w pamiętniku. Żyli wprawdzie ostrożnie, lecz nie jak więźniowie. Ukrywali się bez zakrywania. W cudzysłowie ukrywali się bez zakrywania. Ostatecznie na swoje własne pytanie o to, czym był pamiętnik Anny Frank? Profesor Faulison odpowiada lapidarnie: Cytat. Należy go umieścić na zatłoczonej półce fałszywych pamiętników, razem z zeznaniami Rudolfa Hessa, Kurta Gernsteina, Miklosza Neyschliego, Emanuela Rigenblauma, wspomnieniami Ewy Braun, kochanki Hitlera, Adolfa Eichmana, czy modlitwą Jana XXIII za Żydów. Koniec cytatu. Swego czasu Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, podobna fabryka holokaustowych opowieści, które wciąż czekają na swoje Jedwabne czy Babiar. a co także przypominał profesor Faulison, także chlubił się płaczliwymi pamiętnikami trzynastoletniej Teresy Heschels. Potem ich autentyzm został sprowadzony do zera przez pochodzącego z Polski, jak większość Żydów, historyka Michała Borowicza. A jednak praca Faurisona, tego doświadczonego badacza żydowskich kłamstw o czasach wojny, pozostawia pewien niedosyt. Nie wyjaśnia na przykład ważnego, choć pośredniego powodu światowej kariery fałszywki zwanej pamiętnikiem Anny Frank. Doskonale wpasował się on w pojawienie się państwa Izrael po dwóch tysiącach lat wygnania ludu bożego. Potrzebny był pomost pomiędzy powstaniem Haby i powstaniem tej kryminalnej narośli Hazarów na Ziemi Świętej. Zwłaszcza, że z Poiwem nie była już religia, tylko polityczny ruch sionizmu. Aby dać Żydom nową tożsamość, świadomość antycznych korzeni, wykreowano Annę Frank. Jej męczęska śmierć widziana w kategoriach ofiary złożonej na ołtarzu walki o odrodzenie ojczyzny. Ma ten mit o Annie Frank inspirować Izraelczyków do wiary we własne państwo. A teraz inna historia innej dziewczynki żydowskiej. Historia z Polski. Wyjątkowo odrażająca. Na jej tle historia Anny Frank to tylko literackie imaginacje. Poczytajmy. Rzecz dotyczy stałej audycji filmowej prezentowanej w Kanadyjskim Muzeum Narodowym. Muzeum Imigracji w Halifaxie. To dopiero cymes. Udostępnił ją swoim czytelnikom Biuletyn Patriotycznego Ruchu Polski. W nawiasie Nowy Jork, Chicago, Toronto, Berlin, Warszawa z 15 grudnia 2011 roku. Numer biuletynu 279. O tym, jak zniesławia się Polaków w Kanadyjskim Muzeum Narodowym. Pod koniec zeszłego roku w Muzeum Imigracji Pier 21 w Halifaxie otrzymało status Kanadyjskiego Muzeum Narodowego. W muzeum tym co godzinę, prawdopodobnie od roku 2003, wyświetlany jest film Oceany Nadziei. Film prezentuje imigrantów, którzy przekraczali portowy pomost zwany Pier 21, docierając drogą morską do wymarzonej Kanady. Oceany Nadziei to 26-minutowa multimedialna prezentacja zawierająca kilka epizodów. Jest tam ukraińska rodzina imigrująca w latach 20. XX wieku. Kanadyjski żołnierz wracający z wojny w Europie. Brytyjka z synem odnajdująca ojca chłopca. Żydowska dziewczynka z Polski. Włoska rodzina. I inni. Prezentacja ta nie jest dokumentem, lecz krótkim, lekkim, multimedialnym filmikiem adresowanym do wszystkich odwiedzających, bez względu na wiek. Oto zapis słowny polskiego epizodu filmu Oceany Nadziei. Epizod polski trwa około 3 minut, między 13 a 16 minutą filmu. Start. Czarno-białe zdjęcia drutów kolczastych. Kolejne zdjęcie... Ludzie odwróceni plecami, z podniesionymi rękami. Słychać powolny i zawodzący dźwięk skrzypiec. Około 50-letnia kobieta siedzi za stołem po lewej stronie. Po prawej stronie stołu siedzi dziewczynka zwrócona twarzą do widza. Na ekranie pojawia się 1947. Dialog. Kobieta. Stowarzyszenie Pomocy Żydowskim Imigrantom upewni się, że masz wszystko, czego tylko potrzebujesz. Przygotowali już dla ciebie gościnne pomieszczenie, gdzie zostaniesz na jakiś czas i krótko potem opiekuńcza rodzina zabierze cię do siebie. Dziewczynka. Wzdycha, zaczyna mówić bardzo wolno, robiąc dłuższe przerwy między zdaniami. Kolejny dom? Byłam w tak wielu domach. W Polsce moi rodzice przemycili mnie z getta do chrześcijańskiego domu, żebym była bezpieczna? Przez długi czas ludzie odsyłali mnie z miejsca na miejsce. Nie mogłam chodzić do szkoły, bawić się z innymi dziećmi. Nic z tych rzeczy. Codziennie żyłam w strachu. Mówili mi, że być Żydem to być martwym. Kobieta. Anita, nie musisz kontynuować, jeśli nie chcesz. Dziewczynka. Nie, nie, muszę kontynuować. Dziewczynka reaguje szybko. Ja milczałam od tak dawna. Już dłużej nie mogę. Dziewczynka zaciska pięści. W chrześcijańskim domu nauczyłam się, jak być perfekcyjnym dzieckiem. W przeciwnym razie donieśliby na mnie do władz. Mówili, że byłam zagrożeniem dla ich rodziny. Dziewczynka wzdycha. Słyszałam, jak rozmawiali o tym, jak zaganiali Żydów. Jak bydło. Nigdy nie ośmieliłam się zapytać o moich rodziców, bo byłam przerażona. Przerażona, że powiedzieliby mi, że oni są martwi. Dziewczyna w rozpaczy zaczyna płakać. Tak bardzo chciałam z nimi być. Między poszczególnymi zdaniami pojawiają się czarno-białe fotografie. Łapanki, ludzie z podniesionymi rękami, klęcząca rodzina za płotem. Nigdy już nie zobaczę mojego ojca ani matki. Kobieta. Tak mi przykro. Wzdycha smutno kobieta i wstaje. Ale to nie jest Polska. Jej gest wskazuje zapewnienie. Obchodzi stół i pociesza dziewczynkę, obejmując jej ramiona. W Montrealu będziesz z ludźmi, którzy chcą ci pomóc. Nie będzie policji, by zabrać cię w nocy. Będziesz mogła śmiać się i płakać. Bez strachu. Dziewczynka wzdycha, wyrażając wątpliwości. Chcę wierzyć w dobroć ludzką. Dziewczynka patrzy w dal. Nie chcę już nigdy zapomnieć, że jestem Żydówką. Muzyka wzmacnia się, obraz się zamazuje. Koniec epizodu. W epizodzie tym nie występuje żaden kontekst sytuacyjny i historyczny poza opisanym. Można natomiast zauważyć następujące cechy. Nie padają wyrazy. Wojna, okupacja, naziści, Niemcy, Hitler... Padają natomiast słowa – polska, chrześcijańska rodzina, chrześcijański dom. W zdaniu – cytat – w Polsce moi rodzice przemycili mnie z getta do chrześcijańskiego domu, żebym była bezpieczna? Zaakcentowany jest wyraźnie wyraz bezpieczna, zaś tonacja głosu poddaje w wątpliwość bezpieczeństwo jako powód pobytu dziecka u chrześcijańskiej rodziny. Dramatyczne wspomnienia dziecka nie są osadzone w żadnym kontekście historycznym. Opis traktowania, w nawiasie odsyłali mnie z domu do domu, nauczyłam się jak być perfekcyjnym dzieckiem. Nie wskazuje, że mogły to być próby ukrycia i ochrony dziecka. Nie wspomina się również przed czym lub przed kim dziecko miało być chronione i dlaczego. W dialogu wyraz oni Odnosi się zarówno do rodziny chrześcijańskiej oraz tych, którzy zaganiali Żydów jak bydło. Oraz mówili, że być Żydem to być martwym. Nie ma żadnego rozróżnienia. Nie wspomina się, że inne dzieci też nie chodziły do szkoły i też nie mogły się bawić z innymi dziećmi i dlaczego tak było. Film nie wyjaśnia, dlaczego dziewczynka nie mogła być z rodzicami. Wspomina się natomiast że dziewczynka z przerażenia bała się o to zapytać. Pomija się informacje o tym, kto mógł doprowadzić do śmierci jej rodziców, a zamiast tego podkreśla się strach przed Polakami, którzy mogliby jej to powiedzieć. W wyrażeniu donieśliby na mnie do władz nie użyto wyrazu gestapo, lecz władzę. Co sugeruje, że mówi się o władzach polskich, gdyż żaden inny kontekst kraju narodu nie pada w tym epizodzie. Fotografie pokazywane podczas tego epizodu nie wskazują jednoznacznie, że była wojna i kto był okupantem, lecz tylko to, że ludzie byli prześladowani. Szczególnie ciekawie wypada tutaj porównanie do innego epizodu, gdzie do domu z wojny w Europie wraca ranny bohater, kanadyjski żołnierz. Tam pokazane są fragmenty lokalnej gazety, gdzie można odnaleźć odniesienia do wojny. Pokazany jest profil Hitlera. Żołnierz opowiada o okrucieństwach i skutkach wojny w Europie, którą pomagał wyzwalać. Ale w tym kontekście wciąż nie pada słowo Niemcy. Najgorzej brzmią jednak słowa kobiety, która triumfalnym gestem podkreśla kontrast. Ale to nie jest Polska. W Montrealu będziesz z ludźmi, którzy chcą ci pomóc. Nie będzie policji, by zabrać cię w nocy. Będziesz mogła się śmiać i płakać, bez strachu. Podkreśla się wyraźnie, że bolesne doświadczenia są już przeszłością, bo przecież Kanada to nie Polska. Akcent pada na wyraz pomóc. Kolejny raz podając w wątpliwość cel, dla którego chrześcijańska rodzina ukrywała dziewczynkę. Zamiast gestapo występuje inny neutralny wyraz. Policja. Dla osób nieznających historii II wojny światowej, a tak można opisać większość Amerykanów czy Kanadyjczyków, wniosek z filmu może być szokujący. Film jednoznacznie sugeruje, że winę za Holokaust w nawiasie, choć ten wyraz nie pada, ponoszą chrześcijanie i Polacy. Miejsce projekcji może wskazywać, że jest to film edukacyjny, pokazujący prawdę historyczną. W tym kontekście trzeba również wziąć pod uwagę ignorancję historyczną zachodniego społeczeństwa. W muzeum można obejrzeć nagrania wideo, wywiady z osobami, które imigrowały do Kanady. Wymaga to jednak szczególnego zainteresowania tematem i poświęcenia dużej ilości czasu. Generalnie należałoby się spodziewać, że muzeum to miejsce, w którym na podstawie dokumentów źródłowych prezentuje się prawdę historyczną. Jednakże na początku filmu wyświetlany jest następujący komunikat. Historie pokazane w tej prezentacji są jedynie pojedynczymi scenkami pochodzącymi z wielu źródeł, włączając osobiste wspomnienia i nie są ogólnym portretem tamtych czasów. Film Ocean Nadziei jest uznawany przez osoby zarządzające muzeum za najlepszą i najciekawszą część ekspozycji. W nawiasie. Można o tym przeczytać w raportach rocznych, planach budżetowych i opracowaniach marketingowych. Koniec nawiasu. Jak podaje muzeum w jednym ze swoich raportów? Około 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym odwiedza rocznie Pier 21 Wszyscy oni zwiedzają muzeum z przewodnikiem oraz oglądają Ocean Nadziei. Muzeum szacuje, że roczna liczba zwiedzających wynosi około 50 tysięcy osób. Film ten jest również atrakcją podczas międzynarodowych konferencji odbywających się w Halifaksie lub tak tzw. podróży do korzeni dla różnych mniejszości narodowych w Kanadzie. W nawiasie na przykład, ambasada Ukrainy organizuje takie wycieczki. Koniec nawiasu. Od kilku miesięcy trwają protesty indywidualnych osób oraz polskich organizacji w Kanadzie. Polonia żąda zmiany treści polskiego epizodu, dodania historycznego kontekstu lub konkretnego nazwania sprawcy bólu i cierpień wojennych. Muzeum odpisuje standardowym tekstem, w którym można przeczytać m.in. iż. Cytat. Opowiadanie trudnych historii rodzi wyzwania. Oraz drugi cytat – historie wojenne rzadko są czarno-białe. I kolejny – epizod nie miał na celu zdyskredytowania Polaków. I kolejny – film był w roku 2003 oceniony przez Komisję do Spraw Praw Człowieka i został uznany za akceptowalny, ponieważ reprezentuje fakty tamtych czasów. I jeszcze jeden – postaci w prezentacji są mieszanką opartą na wielu źródłach oraz, że muzeum posiada w swoich archiwach wspomnienia, które ilustrują dychotomię doświadczeń Żydów ukrywanych przez chrześcijańskich protektorów. Następny. W pełni doceniamy ryzyko, jakie ponosili liczni polscy chrześcijanie ukrywając Żydów. Ale nie wszyscy oni byli altruistami, ten sam horror wyzwalał w jednych to, co najlepsze, a w innych to, co najgorsze. Koniec cytatów. Epizod Polski jest zeznaniem dziecka, które prawdopodobnie niezbyt wiele rozumiało z tego, co się wokół niego dzieje. Nikt o zdrowych zmysłach nie twierdzi, że wszyscy Polacy podczas wojny byli tylko i wyłącznie bohaterami. Ale ileż trzeba obłudy, aby rodzinę, która pod groźbą kary śmierci ukrywała żydowską dziewczynkę, obarczyć winą za jej cierpienia. A przy tym wszystkim, nawet nie wspomnieć wyrazów Niemcy, wojna, okupacja. Ileż trzeba perfidii, aby w tym kontekście z premedytacją używać wyrazu chrześcijański? Dodatkowo, epizod ten stawia w silnym kontraście wyznawców judaizmu, w nawiasie jako cierpiących, i chrześcijan, jako zadających cierpienia. Tym samym może sugerować znak równości między chrześcijanami a nazistami. Czy Polska może sobie pozwolić na tego rodzaju oskarżenia, niedopowiedzenia i wybiórczą prezentację faktów? Wiele mówi się ostatnio o historycznej manipulacji w kontekście używania przez zachodnie media wyrażania polskie obozy koncentracyjne, zamiast niemieckie. Coraz częściej obserwuje się przykłady zniesławienia Polski i Polaków oraz wiary chrześcijańskiej. Czyż opisany film w Muzeum Narodowym nie wpisuje się wyraźnie w ten proces? Po interwencji indywidualnych osób w nawiasie Polaków, Kanadyjczyków i Amerykanów i Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz dzięki naciskom portalu Blok Media 24 Interwencja pierwsza plus interwencja druga Sprawą zajęła się Ambasada Polski w Ottawie. Najważniejsze jest teraz, aby problem został rozwiązany, a nie zamieciony pod dywan lub przesunięty w czasie. W odpowiedzi na listy muzeum pisze również, "Cytat: jako najmłodsze kanadyjskie muzeum narodowe podejmiemy działania w celu opracowania strategicznego planu, który będzie definiował, w jaki sposób będziemy weryfikować i prezentować historię imigrantów do Kanady. Nauczyliśmy się wiele dzięki listom od naszych gości. Przygotowujemy się do stworzenia w ciągu kilku lat nowej wystawy stałej i zrobimy to konsultując ją ze społecznością lokalną, którą wystawa będzie prezentować. Koniec cytatu. Dotarliśmy do osoby, która złożyła pisemną skargę na film Ocean Nadziei już w roku 2008. To biznesmen, doktor fizyki, który przeżył wojnę w Polsce, a następnie emigrował do USA, gdzie jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. W nawiasie – Piasa. Pisze artykuły i działa aktywnie na rzecz Polonii Amerykańskiej. Wówczas podobnie. Obiecano rozważyć jego uwagi, dodając szczegółowe wprowadzenie do filmu. Jak dotychczas, bez efektu. Jednakże w międzyczasie, jak podają raporty finansowe muzeum, wydano znaczne środki finansowe, minimum 165 tysięcy dolarów, na polepszenie wizualizacji w sali kinowej, wygodniejsze siedzenia, poprawę dźwięku oraz dołożenie napisów dla niesłyszących. Sami Państwo ocencie. Jaki z tego wniosek? W roku 2010 w Stanach Zjednoczonych ukazała się ciekawa publikacja. Napisała ją dr Danusa Goska, a przetłumaczył Biegański. Stereotyp Polaka i jego rola w relacji polsko-żydowskich i amerykańskiej kulturze masowej. Podając dziesiątki przykładów, dr Goska bezkompromisowo i otwarcie pisze m.in. o tym, jak i dlaczego w świecie używa się stereotypu Polaka do zniekształcania historii II wojny światowej? Na tym tle film w Muzeum Imigracji w Kanadzie nie wydaje się zbiegiem okoliczności. To jest kolejny etap procesu, który trwa już dziesięciolecia. Tylko od nas zależy, czy i kiedy go zatrzymamy. Ile lat jeszcze Polonia i Polacy mają czekać, zanim ich głos zostanie usłyszany? Czy może jednak zniesławienie Polaków pozostanie na zawsze bezkarne? W obecnej sytuacji zależy tylko od polityków i rządzących. Należy więc naciskać na ambasadę i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wierzyć, że droga dyplomatyczna okaże się szybka i skuteczna. Wciąż do wykorzystania pozostaje droga prawna, z której jak dotychczas polski rząd nie skorzystał. Może najwyższy czas... Mahatma Gandhi powiedział, kiedy ludzie poprowadzą, liderzy podążą. Oby jak najszybciej. Przygotował MT wrzesień 2011. Tu zakończymy dzisiejsze nagranie. Następna część tego rozdziału jest zatytułowana Baśnie o Babi Mijarze".